Dzień dobry. Dzień dobry. It's good to be back in Poland. Dobrze jest być z powrotem w Polsce. Me, Pamiętacie mnie trochę? Ah, some people still Niektórzy wciąż mnie pamiętają. All a little bit older? Trochę się postarzałem, But postarzaliśmy. We all look, we all look ale wy wyglądacie fantastycznie. Naprawdę jest dobrze. Powrócić od czasu do czasu do Kamiennej Góry. Każdy raz, jaki tu byłem, pamiętam go. I... I za każdym razem było to błogosławieństwo, kiedy razem z Wami mogłem uwielbiać i przebywać w Bożej obecności. Czy jesteście trochę zmęczeni? Za... Czy jesteście zachęceni po, po zmęczeniu? Amen. Chciałbym y, kontynuować to zachęcanie Was dzisiaj wieczorem. Chcę powiedzieć, że jest potężna moc w tym, w co mówimy, w słowach, które wypowiadamy. Wiecie, to, że wypowiadamy słowa, to jest część naszego życia, to jest coś, co towarzyszy nam przez całe życie. Mówimy, używamy słów. Ale często nie zdajemy sobie sprawy i zapominamy, że w słowach tkwi ukryta moc. Kiedy jesteśmy małymi dziećmi, we start to learn how to speak. Zaczynamy się uczyć, wypowiadać, komunikować. I wtedy każdego dnia uczymy się nowych słów, ktu, ktu, ktu, ktu, przez które się komunikujemy i z który, przez które się komunikują z nami. And it's very interesting with little children. I to jest bardzo ciekawe właśnie, ten okres takiego dziecięctwa. pierwsze słowo, które powiedzieć, Wiecie, pierwsze słowo, które ja nauczyłem się wypowiadać? Nie. Nie. Może w Polsce dzieci pierwsze słowo, jakie nauczyły się, to mówią tak. Ale wiecie, mamy zawsze, za każdym razem starają się nauczyć swoje dziecko pewnego słowa. Papa. Tata. Ponieważ kiedy przychodzi noc, kiedy dziecko w nocy zaczyna płakać, calls for Papa, not mama. wtedy chodzi o to, żeby dziecko zawołało tata, a nie mama. A więc tak się rozpoczyna nasza wędrówka, podróż ze słowa przez życie ze słowami. W słowach, Tkwi pewna moc. I ja w to gorąco wierzę i im dłużej żyję, tym bardziej się przekonuję, jak ważne są słowa, które wypowiadamy. Your words can bring life or they can Twoje słowa, których używasz, mogą przynosić światło i dobro albo mogą przynieść zniszczenie i zło. Wiesz, że przez swoje słowa jesteś w stanie zniszczyć nawet swoje własne życie? Przez słowa, które wypowiadasz, jesteś w stanie ograniczać swoje własne życie, to, to czym żyjesz, to przez co przechodzisz. Ty możesz powstrzymać przez sposób swojego mówienia, przez swoje słowa wszystko, co, co Bóg ma dla ciebie w swoim potencjale i przygotował dla ciebie. Ty możesz to powstrzymać przez słowa. Ty przez słowa możesz błogosławić, być błogosławieństwem, albo przeklinać, być przekleństwem. Wiecie, Jezus o tym sporo mówił. He said, a good man out of the good treasure of his heart on opowiadał o tym, że człowiek dobry ma w swoim zasobie dobry, dobry skarbiec w swoim wnętrzu. A w złym człowieku tkwi ten magazyn wszystkich złych rzeczy w środku. To, co Ty wypowiadasz swoimi ustami, Wypływa jak gdyby z obfitości Twojego serca to, co masz wewnątrz. Jezus dał taką przypowieść, że tak jak człowiek myśli sobie w swojej głowie, tak później wypowiada słowa w tym tonie, jak myśli. Musimy być bardzo the ponieważ słowa, które mówimy, Can proclaim over other people's lives. Wiecie my, powinniśmy zwrócić uwagę, żeby być bardzo ostrożni na to, że słowa, które wypowiadamy, one niosą pewną siłę do ludzi, z którymi rozmawiamy.. My mother was very good at this. Ja pamiętam moją mamę, moja mama była w tym dobra. You could say many bad things. About a person. Ona mogłaby powiedzieć wiele złych rzeczy o każdej osobie. Nawet by mogła powiedzieć te rzeczy, których ten człowiek nie zrobił. Ale moja mama tego nie robiła. Ona była skoncentrowana, żeby do każdego człowieka wypowiadać inny rodzaj słów. Kiedy zasiadaliśmy przy stole razem, i wiecie, byliśmy w sytuacji, że wiele różnych trudnych sytuacji nas spotkało, ludzie różnie o nas mówili. Ale moja mama wypowiadała dobre słowa o każdym z nich i mówiła, ja zauważyłam coś dobrego i wypowiadała dobre słowa. I wiecie, to był dobry zwyczaj, to było takie przyzwyczajenie, że ona w ten sposób właśnie się wypowiadała. Wiecie, to mogła być... Bardzo zła osoba, ale dla mojej mamy ona nie była zbyt zła, żeby ona się o niej wypowiadała w zły sposób. Biblia mówi, że w języku jest moc albo życia, albo śmierci. Ja mi się wydaje, że my czasami nie bardzo zdajemy sobie sprawę i nie rozumiemy, że tak właśnie jest. Cokolwiek wypowiadamy, musimy mieć świadomość, że to przyniesie w końcu pewne owoce, coś to spowoduje. Zawsze jest tak, że coś do Ciebie powróci z tego, co Ty mówisz, yy, jakich słów używasz, coś do Ciebie z tego powróci. W Księdze Jakuba my czytamy o tym, że tongue Jakub opisuje, że język to jest tym organem rozpalonym ogniem przez piekło. To jest zadziwiające, niesamowite stwierdzenie. To oznacza, że diabeł może używać Twoich słów, ale też może być tak, że Bóg chce mieć kontrolę nad Twoimi słowami. Amen. Amen. Zgadzacie się? Tell the person beside you, this is fantastic preaching. <laughs> Proszę powiedz komuś, kto siedzi koło ciebie, to będzie dobre, fantastyczne kazanie. <laughs> yeah, it will be. I'm glad you are awake. This is good. Myślę, że zgodzicie się ze mną. But the Bible also says that the mouth of the righteous man is a well of living water. Myślę, że przeczytaliście w Biblii takie słowa, że usta pra, y, sprawiedliwego, człowiek, dobrego człowieka to jest jak fontanna wytruskująca strumieniami. Their lips feed many Wiecie, przez usta można jak gdyby nakarmić ludzi przez słowa. Words, words. Przez, feed przez prawe słowa, przez y, dobre słowa możemy zachęcać, możemy podbudować, umocnić kogoś, do kogo mówimy. My potrzebujemy też zrozumieć, że w wypowiadanych słowach jest moc twórcza, coś się stwarza, kiedy wypowiadamy słowa. Czytamy, że kiedy Bóg stwarzał ten świat, on to czynił przez wypowiadanie słów. Wiecie, On nie wymachiwał czarodziejską różdżką po cichu. On przemawiał. On powiedział. On rzekł, niech stanie się światłość. I... Pojawiła się światłość, która oddzieliła się od ciemności. I w ten sposób Bóg stworzył od najmniejszych rzeczy na tym świecie poprzez to, że wypowiadał swoje słowa. Wiecie, słowa mają moc stwórczą. I wiecie, to nie tylko chodzi o to, że Bóg, że Bóg takie wypowiadał słowa stwórcze ale ponieważ On nas stworzył na swój obraz i na swoje podobieństwo, to Twoje słowa również zawierają taką moc stwórczą, sprawczą. Bóg powiedział tak, powiedział o słowach. On powiedział tak, tak jest z moim słowem. Kiedy ono wychodzi z moich ust, ono nie wraca do mnie puste, ale ono wykonuje całkowicie do końca moją wolę, z którą, z którą posłałem moje słowo. Wiecie, Bóg nigdy nie wypowiada pustych słów. Wiecie, a tak często nasze słowa nic nie niosą, nic nie mają. Czasami gadamy, gadamy po prostu dla pogadania. Ja ma, jestem zadowolony, że to nie spotyka Was. Wiecie, są ludzie, może to nie my, ale możemy czasami, którzy... Mówią, mówią, gadają, gadają. Czy tak jest? <laughs> our words can Widzicie, czasami nasze słowa są puste, nic But nie God's nosą. words are never empty. Ale Boże słowo nigdy, nigdy They nie są puste i żadne słowo nie pozostaje puste. Wykonane, przez Boże słowo jest wykonana wola, przez każde Boże słowo. So for our words in our mouth there are three levels. A więc dla naszych ust, które my mamy w naszych ustach i chcemy je wypowiadać, ja zauważam trzy takie poziomy. There is our, our words that we speak. To są y, nasze słowa, które my mówimy od siebie, Then there are God's words that ale speaks. też są słowa, Boże słowa, które mogą być w naszych ustach. Ale też i właśnie o to chodzi, żeby Boże Słowa były w naszych, żeby były naszymi słowami. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby Boże Słowo było w naszych ustach, żebyśmy wypowiadali Boże Słowo. Czasami Bóg wkłada w nasze usta słowa, które mają być błogosławieństwem dla innych. Ale potrzebujesz God's Słowa w Twoim mouth. That you speak about your own life. a więc Ty potrzebujesz również mieć Boże Słowa w swoich własnych ustach dla swojego własnego życia, dla Ciebie. W Nowym Testamencie czytamy o, ta, o takim posłannictwie słów. Niech słowa, które będą w moich ustach, a w moim sercu niech będzie rozważanie badanie Be to you, God. i niech będzie, będzie to przy, przyjęte, zaakceptowane Boże przez Ciebie, to, you co jest to moi w moim moim sercu. I tak właśnie jest, dlatego że jest moc twór, twórcza w naszych słowach. Ezechiel 37 rozdział.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 i stanęli na nogach Rzesza Bardzo Wielka. To jest wspaniały przykład na Boże Słowo w naszych ustach. Wiecie, Boże Słowo w naszych ustach nie tylko mają moc stwórczą, ale mają moc odbudowy, zamiany śmierci w życie to nie ma znaczenia, co się wydarzyło w historii Twojego własnego życia. Są ludzie dzisiaj tutaj, którzy potrzebują zmienić sposób mówienia, wypowiadania słów w swoim własnym życiu. Ponieważ Twoje własne słowa mają moc twórczą. Kiedy zaczniesz myśleć, tak jak myślisz, to w ten sposób wypowiadasz słowa. Jeśli zmienisz myślenie, zmienisz słowa, które będziesz wypowiadał. To nie jest najwyższy cel zbyt dobre, żeby uczestniczyć w uwielbianiu w Kościele, a później przez resztę tygodnia Pozwalać sobie na używanie złych słów do siebie, do innych. Bo w ten sposób Ty, jak gdyby, stwarzasz wokół siebie świat, w którym żyjesz. Get the word of God in your mouth. Weź, pobierz od Boga słowa, Amen. swoje własne usta. Amen. W Kościele my potrzebujemy posługiwać się słowami, które bierzemy od Boga. Trzy lata temu moja żona i Trzy lata po jakiejś przerwie my z żoną znowu objęliśmy służbę pastorską. I my dostało nam się taki stary tradycyjny kościół zbór. Może ten zbór to był taki 80-letni zbór od powstania? very strong. On był mocny, silny. Sent into New Guinea. Tak e, była rozwinięta służba misjonarska z tego kościoła. Many other e, ten kościół powołał wo, e, inne kościoły But about years ago, Ale około 15 lat temu. So I see the about, okay. 15 lat temu the church started to go down. Kość, z kościołem coś się zaczęło dziać, że obniżał lot. Negatywne rzeczy zaczęły pojawiać się w kościele. I ten kościół zaczął podupadać. All young people left. I ludzie zaczęli opuszczać ten kościół. They lost a few generations. I my straciliśmy nawet kilka pokoleń z tego kościółu. There was almost 900 people in the church. Przestaliśmy widzieć przyrost w ogóle jakichkolwiek ludzi do kościoła. when Linda and I came, i kiedy my obieliśmy, this huge building of a church, wiecie, zastaliśmy wielki budynek kościelny. Just about 50 old people with grey hair sitting in the middle. Ale tylko maleńka grupka zborowników w jednym miejscu tego kościoła się zgromadzała. I to byli ludzie starsi. Oczywiście nie ma nic złego w tym, że są starsi ludzie w kościele. Ja nic o nich złego nie chcę powiedzieć. I większość z tych ludzi opuściła ten zbór. No young people, no children. Nie było dzieci, nie było młodzieży, no nie było nawet kompletnych rodzin. The was dying. Ten kościół jak gdyby umierał. The board and the elders were very old. Ci starsi tego kościoła byli naprawdę w podeszłym wieku. I oni jak gdyby starsi tego kościoła kontrolowali ten All kościół. The people that were left, Ci starsi w tym kościele tych, którzy odchodzili, bardzo mocno krytykowali zrobiła się taka zła atmosfera. Ten kościół umierał. They own building. Posiadał potężny wielki budynek. They $50,0 in bank. Na koncie było około 500 tysięcy dolarów na koncie kościoła. Ale ten kościół. Umierał. I my przyszliśmy do takiego kościoła. I w pierwszym momencie chcieliśmy stamtąd uciec. Bo była tam strasznie okropna. Ale Bóg przemówił do mnie: Potrzebujecie wprowadzić zmianę w wypowiadanych słowach w tym kościele. Po, potrzebujemy przestać y, dyscyplinować. Słowami. Potrzebujemy przestać krytykować. To to potrzebujemy wypowiadać się w całkowicie inny sposób niż do tej pory. Bóg dał mi trzy słowa, którymi powinienem przemawiać do tego kościoła przez następne trzy lata. Bóg do i abyśmy wypowiadali życie, żebyśmy wypowiadali łaskę i żebyśmy wypowiadali nad Kościołem wzrost. Życie, łaska i wzrost. ja nie chciałem słyszeć niczego innego. Głosiłem, nauczałem, mówiłem, prorokowałem. Głosiłem, nauczałem, mówiłem, prorokowałem. My pracowaliśmy nad zmianą języka w tym kościele i nie martwiłem się tym, co było w przeszłości. Wypowiadałem nad Kościołem życie, łaskę i wzrost. I my to robiliśmy. I wiecie, zauważyliśmy, że Kościół się zaczął odmieniać. Ludzie zaczęli powracać. Bóg powołał, wzbudził liderów, muzyków, młode rodziny się pojawiły, młodzi ludzie. I kościół zaczynał się zmieniać. we speak. Ponieważ my zmieniliśmy sposób wypowiadanych słów. I upewnijcie się, czy w waszym kościele też tak jest. words speak Czy słowa, których używacie nad waszym kościołem, w waszym kościele, to są słowa wzięte od Boga. Death i życie. are in the power Śmierć i życie jest w mocy języka. Co Ty wypowiadasz nad swoim własnym życiem? Jakich słów używasz dla swojej rodziny, dla siebie? Proszę, mów, używaj słów życia. Amen? To jest bardzo, kochane siostry i bracia, ważne. Bardzo ważne. OK. So our words are, creative and God's words are creative A więc Boże słowa stwarzają, są stwórcze i nasze słowa, Boże słowa w naszych ustach też mają tę moc. Widzisz, God you Bóg stworzył ciebie i mnie na swój obraz na swoje podobieństwo. Peter the apostle said we can i apostoł Piotr mówi o tym, że my możemy być uczestnikami boskiej natury. My jesteśmy w stanie uczestniczyć, wziąć udział. W, Bo w Bożej naturze. To jest bardzo ważne zrozumieć to, że nasze słowa mają taką samą moc, jakie mają Słowa Boże. Chcę Wam jeszcze po powiedzieć coś więcej z Biblii, jak bardzo ważne jest to dla Boga. Kiedy stajesz się, zostajesz chrześcijaninem, zaczynasz wchodzić w tematy wiary, w tematy żywego Chrystusa, is by the word. Y, y, w, przyjmujesz Zbawiciela Chrystusa przez co? Przez to, że wypowiadasz na początku słowa. Apostol Paweł powiedział to w ten sposób. W Rzymian jest to napisane, że blisko ciebie jest słowo. Ono jest w twoich ustach i w twoim sercu. This is the word To jest słowo wiary. That with your mouth, jeśli swoimi ustami wyznasz, And believe in your heart, i uwierzysz w swoim sercu że Jezus jest panem i wyznasz dead i wyznasz ustami że Bóg wzbudził go z martwych you will be saved będziesz zbawiony How powerful is that? jak wiele mocy jest w tym stwierdzeniu that god wants you to do the same thing to enter into salvation That he did to create the world. Bóg zaplanował taki sam sposób dla ciebie, żebyś wszedł w zbawienie przez wypowiadanie słów stwórczych, jak On stwarzał świat przez swoje słowa. Czy to jest We niesamowite? We enter into salvation by confessing with our mouth. My wchodzimy w zbawienie, bierzemy zbawienie, stajemy się zbawieni przez wyznanie własnych ust, There's własnymi ustami. Bo words. jest moc stwórcza w wypowiadanych słowach. Hallelujah! Hallelujah. Amen! It's to jest niesamowite. Wiecie, kiedy nasz syn się urodził, was born premature. On narodził się jako wcześniak? Six months he was born. On po sześciu so, miesiącach się urodził. Yeah. Nie po dziewięciu months. jak normalnie, tylko po sześciu. Early. Wcześniak trzy miesięcznie. Bardzo maleńki. Wiecie, to jest różnica. Trzy miesiące. And the doctors took care of him for three months in hospital i doktorzy troszczyli się o to maleństwo przez te trzy miesiące w szpitalu and one day before we took our son home, i pewne, zanim pewnego dnia zanim go odebraliśmy do domu the said to us lekarz powiedział nam this child will always suffer from chest condition like asthma and chronic chest condition to dziecko będzie chore y, na astmę, będzie miało problemy z oddychaniem, z płucami. His lungs were not when he was ponieważ nie za dobrze wykształciły się jego płuca, nie było na to czasu. And I never too much about it. Ja na te tematy to nie wiedziałem zbyt But wiele. For the next years our son had I oczekiwałem, że przez i tak się stało, że przez następne dwa lata Jego życia On miał problemy z astmą. Kiedy my planowaliśmy założyć nowy zbór, my tam głosiliśmy, ewangelizowaliśmy o Bożej Mocy, a nasz Syn ciągle odwiedzał szpitale. I ja czułem się taki pokonany w środku. All the for for him. Na każdych ewangelizacjach głosiłem, modliłem się o chorych. All the, uh, guest for him. Wiecie, zapraszałem gości, którzy ewangelizowali, żeby modlili się o moje dziecko. Nothing. Nic się nie działo. I ja wtedy udałem się do szpitala z, z, z tymi betami, And żeby go zabrać. Broken. E, moje serce było złamane. And I cried out to God. Ja wołałem, błagałem przed Bogiem. Said, Mówiłem, Boże, proszę. Why? Dlaczego? And the of God came in the room. I tam w szpitalu nagle do pokoju przyszła Boża obecność. Very strong. Była bardzo silna. And it was like i had a vision i to się taką wizją I standing in the hospital again stałem tam w tym szpitalu And God replayed the words of this doctor in my mind A book w moim umyśle przypomniał czy odtwarzał słowa wypowiedziane przez tego doktora do mojego syna The words słowa the words słowa the words słowa this child will always have to dziecko będzie miało chroniczną astmę. I on to ogłosił. I understood. I wtedy ja zrozumiałem that these words had power że te słowa wypowiedziane przez lekarza miały to, moc the of the words. I, i one przy, zamanifestowały się w mocy. So Jesus I, I ja doszedłem do przekonania, że potrzebuję złamać moc tych słów i przeklnąłem to. Upon him. I ja łamałem moc tych słów wypowiedzianych nad moim Synem. And that night I ta i i tej, tej nocy nad moim synem ja złamałem moc tych słów. I on został całkowicie momentalnie uzdrowiony z tej astmy. Just like that. Instant, Dokładnie instant. tak natychmiast. Nigdy już więcej nie miał żadnych problemów z astmą. On teraz ma 31 lat. Nigdy żadnych problemów z astmą. Ani razu. Ponieważ w słowach jest moc. Czasami myślimy, że niektóre słowa są takie niewinne. Ale jest powiedziane, że życie i śmierć jest w mocy języka. Ja nie zamierzam nikogo straszyć. Ja w prosty sposób próbuję Wam pokazać. Speak life żebyście używali słów niosących życie. Amen. Amen. Speak Wypowiadajcie słowa Boże. Jego słowo jest powiedziane, nigdy nie wraca puste. wypowiadaj wiarę. Ponieważ tam na zewnątrz jest zły świat, używa złych słów. W mediach to tam jest szaleństwo słów. The truth anymore. To, to to są czyjeś opinie, to są, to są słowa niosące złe rzeczy. My słuchamy zbyt często i później dziwimy się, że jesteśmy zniechęceni. Nie. Nie musisz być zniechęcony. Wypowiadaj słowa. Amen. Wypowiadaj życie. One more story. Can I tell one more story? Jeszcze mogę wam powiedzieć jedną historię. Okej? Okay? Okay, dobrze. Okay. One more. Jedną. Była w naszym kościele młoda kobieta, która była liderką młodzieży. her husband. Miała męża i ona prowadziła służbę młodzieży, takie małżeństwo pracujące z młodzieżą. Nie mieli dzieci i ona zachorowała. I ta choroba medycznie się jakoś nazywa, a objawia się zmęczeniem starczym. Młody człowiek, nie ma sił, nie chce mu się żyć, zachowuje się jak energy. Nie ma energii do życia. Lekarz powiedział jej, ty już nie będziesz w stanie pracować. Nie będziesz nawet w stanie urodzić dzieci. Wszystko, co potrzebujesz, to odpoczywać, nie tracić energii, odpoczywać. I to jej życie tak się zamykało, ograniczało się. Z powodu choroby, którą ogłoszono nad nią. Z powodu choroby, którą ogłoszono nad nią. Jej życie właśnie tak się wyciszało, zamykało, słabło. Ona y, musiała się zmobilizować, zebrać siły, żeby przyjść do kościoła. I pewnego dnia zjawiła się na niedzielnym nabożeństwie. Y, mieliśmy wtedy też nocną usługę i wtedy jej mąż tak mocno zachęcał żonę, żeby przyszła so do Kościoła. So jeszcze wieczorem, więc ona wieczorem knew, już całkiem była zmęczona, i, ale przyszła. Knew, to to Gdzieś w środku miała pragnienie y, szukania Boga, otrzymania pomocy And od Boga. I po usłudze słowem ona wyszła do przodu, przed ołtarz. And as she walked to the front, God put his words i kiedy ona tak się przybliżała, Bóg włożył Boże Słowa do mojego serca. I kiedy ja wyszedłem naprzeciw niej, żeby się o nią pomodlić, to jest to, co ja powiedziałem do niej. Powiedziałem, to jest to, co Bóg mi powiedział. Diabeł nad Tobą wypowiedział swoje słowa. I one... Nie muszą działać. Te słowa, które przyniosły nowe słabość, to słowa, które mówiły, że nie będziesz miała dzieci, że twoje życie już się nie odmieni. To są słowa, które nad Tobą wypowiedział diabeł. Ale teraz Bóg nad Tobą chce wypowiedzieć swoje słowa. I ja zacząłem się modlić o nią, mówiąc, to jest to, co Bóg o Tobie mówi. Jesteś silna. Jesteś pełna energii. Otrzymasz pracę. Urodzisz dzieci. Urodzisz i wyjdziesz z tego. Come on, get excited with me a little. To mnie tak trochę rozkręciło w tej modlitwie nad tą siostrą. I, I, I ja ogłoszałem Boże Słowa nad słowami diab diabła. She was I ona natychmiast została uzdrowiona. Całkowicie odmieniona. The power of words. Ponieważ moc słów Her first child. I... I moc słów spowodowała, że urodziła pierwsze dziecko. A young woman now. Ona jest teraz młodą kobietą. She will in the Olympic Games. Wiecie, że ona była reprezentantką y, spo, w, sporto, w, w sporcie, y, reprezentantką Australii na igrzyskach. Na igrzyskach olimpijskich. In y, w siatkówce. W siatkówce volleyball, Siatkówka. Ona jest wysoką kobietą, silną, pełną energii. Dzięki Bogu, Bogu. Wiecie, diabeł chciał jej wmówić, że nie będzie miała nawet sił urodzić dziecka. Ale Bóg wypowiedział nad nią słowo, słowo ty możesz być mistrzynią. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. God's word in our mouth. Boże słowa w Twoich ustach. Śmierć albo życie jest w mocy Twojego języka. Amen. Amen. Stand up with Powstańmy. Niektórzy ludzie tutaj, którzy słuchali tego przesłania, you heard this? Mówisz sobie, zgadzam się z tym pastorem w 100%. I Ja wiem, że tak jest, tak powinno być. O czym on mówił. Ale może niektórzy z was słuchaliście? I must be i pomyślałeś sobie, o, chyba powinienem być bardziej ostrożny w tym, co mówię. But you might be here tonight. know that speaking Może jesteś tą osobą, której trudno przychodzą w słowa dobre. i może nawet jesteś chrześcijaninem. to ale nie masz w sobie słów, które niosą życie. Nie masz w sobie słów, które są od Boga i przynoszą. Bogosław... Nie wypowiadasz Bożych słów nad swoimi dziećmi, nad rodziną, nad okolicznościami, w których żyjesz. Chcę Ci powiedzieć, że przez wypowiadanie słów swoimi ustami możesz wpłynąć na swoje okoliczności. Jezus często pytał, co chcesz, o co ja mogę się pomodlić? Co chcesz ode mnie? Jezus zachęcał, żeby być bardzo konkretnym. Czego chcesz? Bądź konkretny. Pray Mów się w ten sposób. Wypo mów w Because ten sposób. I te słowa, które będziesz wypowiadał, będą potrząsać Twoim światem. Amen. Amen. Wiecie, na różne sposoby możemy rozmawiać z Bogiem. My wywyższamy, uwielbiamy, chwalimy. Wiecie, to przesłanie jest tylko takim małym fragmentem całości. Kiedy, kiedy chwalisz i wywyższasz Boga, stajesz osobiście przed żywym Bogiem. To powoduje, że Bo Boża przychylność, Boże błogosławieństwo zawirowuje nad, nad Tobą, nad Twoim życiem. Nie, nie tylko wy, wywyższaj i uwielbiaj Boga w Kościele, kiedy jesteś, ale wszędzie i zawsze. Chwal Go w niedzielę, chwal Go i wywyższaj w poniedziałek. Amen? Amen. Niech słowa uwielbiania będą w naszych ustach wdzięczności dla Boga. Niech Bóg Was błogosławi you Modlę się o Was i błogosławię Amen. Was Amen, Amen. Żyć, Życie, łaska i wzrost niech będą w tym Kościele Błogosławieństwo, zaopatrzenie, powodzenie, pomyślność My prosimy o to dla Was w imieniu Jezusa Amen, Amen. Niech Was Bóg błogosławi